Chodź Paweł, zrobimy coś, coś fajnego, bo chciałbym wam fajny obraz pokazać. I teraz chciałbym zaprosić jeszcze cztery inne osoby, brawo. Chodź Mateusz, chodź Kuba, Włodziu chodź przyjaciela, zwiążesz. Grzesiu, dam wam sprzęt do tego. Zwiążcie Pawła, zwiążcie mu, obandażujcie mu głowę, obandażujcie mu ręce, bardzo dobrze obandażujcie mu nogi. Paweł nam dzisiaj przedstawi pewien obraz, pewien obraz nas samych. To będzie chwilę trwało, więc może ja zaśpiewam piosenkę. Nie, żartowałem. Jakbym zaczął śpiewać, co byście wyszli. Buzię mu zwiążcie. Więcej bandaża dajcie. Fajnie się tak patrzy, nie? Jak, się, jak kogoś związują, nie? Marcin, co ty wyrabiasz? To tylko na czas kazania, Paweł. Godzinę wytrzymasz. Wyszło, wyszło, nie? Teraz wychodzą wszystkie instynkty z człowieka, a to, to Gosia, teraz wszystko wychodzi z, z ludzi, nie? Aha, może byśmy go jeszcze podpalili, spokojnie, nie będzie tak źle, Paweł. jeszcze mógłby zostać pielęgniarką zawodową, powołanie w się Grzegorz. Dobrze, słuchajcie, znacie historię o Łazarzu, prawda? Kto jej nie zna? Chciałbym przeczytać jeden fragment Ewangelia Jana 11, 39-44. To jest odnośnie tego, po co mi mentor, po co mi inni ludzie, co mi będziesz gadał. Jezus polecił, „Usuncie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego. Panie, będzie czuć, bo to jest czwarty dzień. Jezus zwrócił się do niej. Czy Ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Usunęli więc kamień. Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na tłoczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź! I umarły wyszedł. Jego nogi i ręce powiązane były pasami płótna, a twarz owinięta chustą. Jezus zwrócił się do przybyłych rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Niesamowita ilustracja. Ona pokazuje nam bardzo wiele na, na temat Chrystusa, na temat tego, kim On jest. Wiecie, to, to zmartwychwstanie było przy większej ilości osób po to tylko, żeby ludzie mogli zobaczyć, że Jezus, Jezus jest Bogiem, że Jezus potrafi wzbudzić zmartwych. Ta ilustracja pokazuje nam tyle, że Łazarz był żywy, Łazarz wyszedł z grobu, ale Łazarz był powiązany. Spróbuj się przejść, Paweł, powiązany. I tak wygląda nasze życie, kiedy się nawracamy. Jezus robi wspaniałą rzecz, ponieważ Jezus nasze życie ożywia. Jezus nas zbawia. Jezus daje nam nowe życie. Ale wiecie, my jesteśmy żywi, ale nadal jesteśmy powiązani. I dlatego potrzebujemy innych ludzi. Jezus mówi, do kogo on mówi? Wiecie, czy Jezus nie mógł tak zrobić, że on od razu tego łazarza, wiecie... Zmartwychwstał, od razu, wiecie, elegancko ubrany, bluza armanii, wychodzi sobie z tego grobu i wszystko jest elegancko. Czy Jezus mógł to zrobić? Jakieś niedowierzanie. No, mógł czy nie? Jasne, że mógł, ale pomimo tego Jezus każe innym ludziom rozwiązać Łazarza. I tak samo jest z naszym życiem. my jesteśmy żywi, Bóg nas ożywia, ale my wychodząc dalej jesteśmy powiązani, jesteśmy powiązani jakimiś naszymi grzechami, jesteśmy powiązani nadal naszymi, naszym myśleniem, jesteśmy powiązani tym w jakich miejscach żyjemy, w jakich okolicznościach się znajdujemy, jesteśmy tym powiązani i dopiero w procesie stajemy się tacy jak On. Potrzebujemy czasu, potrzebujemy procesu, potrzebujemy innych ludzi, zgadza się? Rozwiążcie Łazarza, chyba że Paweł chcesz tak zostać. Łazarz był żywy, a związany. Jesteśmy żywi, Jezus nas ożywił, ale jesteśmy powiązani, dlatego potrzebujemy innych ludzi. Jeszcze jedna ilustracja. Księga Rodzaju, 30 rozdział, 37 do 40 wersetu. Tam jest taka piękna historia. Przeczytajcie ją sobie całą w domu, ale ja bym chciał tylko kawałek z niej wyciągnąć. Wtedy Jakub naciął sobie świeżych gałęzi topoli, migdałowca i platanów. Usunął z nich część kory, tak, że pojawiły się na nich Białe paski. Umieścił tak przygotowane gałęzie przed owcami w żłobach i poidłach. Gdy owce przychodziły się napić, to również parzyły się ze sobą. Parzyły się nie w sensie, wiecie, że się parzyły, bo, bo się parzyły, ale parzyły się, że współżyły ze sobą. A gdy parzyły się przy ponacinanych gałęziach, rodziły owce pręgowate, cętkowate i łaciate. Jakub te jagnięta oddzielał, ustawiając ciągle owce przodem do gałęzi. Wydzielał też ze stada Labana owce czarne, w ten sposób przygotowywał sobie stada osobne, których nie umieszczał przy owcach Labana. I teraz bardzo ważna rzecz, jeśli to notujesz albo zapamiętujesz, to to jest bardzo ważne. Na czym skupiasz swój wzrok, to wyprodukujesz. Na czym skupiasz swój wzrok, to wyprodukujesz. Jeśli to będą ludzie, do których chcecie równać, to będziecie do nich równać. Ale jeśli to będą niewłaściwe rzeczy, to będziecie produkować niewłaściwe owoce. Zgadza się? Robert Lewandowski, wszyscy znamy Roberta Lewandowskiego. On kiedy trafił do Bundesligi, do Borusi Dortmund, to był człowiek, z którego całe Niemcy się śmiały. To był gość, który nie potrafił trafić do pustej bramki. Nie potrafił trafić do pustej bramki, wiecie, miał okazję za okazją i ciągle, i ciągle nie trafiał. Szczęście w tym wszystkim było takie, że obok niego był bardzo dobry, mądry trener, Jurgen Klopp. To był człowiek, który kiedyś zawołał go na rozmowę, mówi do niego, ja ci ciągle daję szansę, wszyscy mi mówią, że mam z ciebie zrezygnować, ponieważ naprawdę te sytuacje, które mamy, powinny być wykorzystane, a ty dalej nie trafiasz. I mówi do niego, kto był dla ciebie autorytetem w twoim życiu piłkarskim? Kim chciałbyś się stać, w swoim życiu, jak, jak i piłkarz wcześniej. Lewy mówi, chciałbym być taki jak Thierry Henry. To był taki francuski piłkarz z końca lat 90., początku lat 2000. I Klop mówi do niego spoko: skontaktujecie się z Thierry Henrym, dostajesz dwa tygodnie urlopu, jedziesz do niego do Anglii i będziesz się od niego uczył. I wiecie, że on tak zrobił. Poświęcił wszystko w tym czasie poświęcił wszystkie relacje, pojechał do niego i przez dwa tygodnie razem z nim trenował, razem z nim jadł obiady, razem z nim przebywał i kiedy Lewy wrócił, to w tym samym sezonie został królem strzelców Bundesligi. Na kogo patrzysz, to wyprodukujesz. Na kogo patrzysz, takim się staniesz. Następny przykład, Toi Jansson. Ktoś z was kojarzy, kto to jest Toi Jansson? Ty wiesz, bo ty musisz wiedzieć. Toi Jansson jest autorką mojej ulubionej bajki, więc wszyscy pewnie wiecie jakiej. Muminki. To i Jansen napisała muminki, ja się dowiedziałem dopiero niedawno, kupiłem książkę, jej biografię i zacząłem czytać o tej kobiecie. I okazuje się, że ona przez wiele lat, przez 20 lat, wiecie, malowała, robiła różne rzeczy w swoim życiu i ciągle i ciągle nie zarabiała na tym pieniędzy. Ona pochodziła z bardzo artystycznej rodziny, jej dziadek był pastorem, nawet ewangelickim, ale ciągle nie przynosiło jej to korzyści. I ona wiedziała, że to jest tylko malutki kawałek od tego, żeby to przynosiło to korzyści. I pewnego dnia spotkała człowieka na swojej drodze, całkiem przypadkowo, który powiedział do niej tak, nie znając jej zupełnie. To i to robisz super, naprawdę wspaniale, ale to i to musisz zmienić. Poświęcił jej kolejne dwa lata i to u Jansson stała się jedną z najbardziej znanych autorek ilustracji w całej Szwecji, w całej Skandynawii. Potem mięki dały jej jeszcze większy rozgłos. Na kogo patrzysz, to wyprodukujesz. Kogo słuchasz, jak jesteś otwarty, to będziesz w swoim życiu osiągał. Zgadza się? To może brzmi tak mało duchowo, ale to ma ogromny wpływ na nas. Wielu z nas myśli, że zawdzięcza wszystko sobie. Wielu z nas tak myśli, że zawdzięcza to sobie. Miejsce, w którym jestem, zawdzięczam sobie. I chcę ci powiedzieć, że to jest jedno z największych kłamstw w twoim życiu. Jeśli myślisz, że jesteś już na samej górze i nie ma nikogo, od kogo jesteś w stanie się nauczyć, to znaczy, że jesteś w najgorszym miejscu, w jakim się mogłeś znaleźć. Zawsze jest ktoś, od kogo jesteś w stanie się uczyć, zawsze jest ktoś, kto może twój potencjał rozwinąć. My swoje relacje w naszym życiu wybieramy świadomie, niektóre relacje. Najważniejsze relacje w naszym życiu wybieramy świadomie, zgadza się? Kto wybrał świadomie swoją żonę? Ale szczęściarze. <śmiech> Przyjaciół, żonę, ludzi, którzy są z nami w biznesie. Najważniejsze relacje w naszym życiu wybieramy świadomie. To, co chcę ci powiedzieć i to, co, czego ja się nauczyłem, co było uwalniające w moim życiu, to to, że jesteś średnią pięciu relacji, najważniejszych relacji w swoim życiu. Przeanalizuj to dobrze. Jesteś średnią pięciu relacji w swoim życiu. Z kim się zadajesz, takim się... Jeżeli chcesz produkować w swoim życiu dobre rzeczy, to z kim się zadajesz? Z odpowiednimi ludźmi. Ale jeżeli coś niewłaściwego produkujesz w swoim życiu, to znaczy, że któreś relacje są niewłaściwe. I może jest czas, żeby je zmienić. Dlatego mentoring jest ba bardzo ważny. Mentoring można śmiało nazwać drogą na skróty do sukcesu, bo wiecie, kim jest mentor? Mentor to osoba, która jest tam, gdzie Ty chcesz być. Wiecie, każdy z nas, jak tutaj siedzi, chce na pewno być w lepszym miejscu niż jest dzisiaj. Jeśli nie chcesz, to znaczy, że coś jest z Tobą nie tak. Każdy z nas sięga po więcej, chce więcej, tak? Śpiewamy, chce więcej, chce więcej, ale żeby to osiągnąć, to musimy znaleźć odpowiednich ludzi, którzy będą przy nas. Mentor to taka osoba, do której ja chcę równać, która jest w miejscu, w którym ja chcę być. Wiecie, kiedy my z żoną zakładamy, chcemy założyć kościół, to nie szukamy ludzi, nie idziemy do pastorów, którzy mają, wiecie, w kościele trzy osoby albo już od dawna nie prowadzą kościoła. Rozumiecie? Szukamy ludzi, którzy osiągnęli sukces w tej dziedzinie życia. Idziemy do pastorów, rozmawiamy z pastorami, których kościoły są naprawdę duże, którzy zaczynali od zera, których mogliśmy obserwować w naszym życiu i widzieliśmy ich postęp i ich progres. I Możemy przychodzić do nich i pytać, jak to jest, jak to się wydarzyło, jak to zrobiłeś? To, co nas blokuje, to jest to, że czasami brakuje nam pokory. Żeby powiedzieć sobie, że nie jestem w stanie sam tego zrobić. Że oprócz tego, że Bóg mi pomoże, to ja potrzebuję też pomocy innych ludzi. Widzieliście ten obraz, który wam pokazałem? Jezus nas ożywia, On nas wyprowadza. On daje ci nowe życie, daje ci nową tożsamość. Ale to ludzie kształtują twój charakter. To oni pomagają. Wiecie, ogromny wpływ na rozwój naszego charakteru ma relacja z kimś, kogo wpuszczamy świadomie do naszego życia. Aby mógł nas wspierać, aby mógł nas uczyć, aby mógł nas korygować, aby mógł korygować nasze działania. Wiecie, ja do dzisiaj jestem Panu Bogu wdzięczny i wiem, że kiedy wychodziłem z środka i nie spotkałbym wtedy Roberta, to ja nie wiem, jakby moje życie wyglądało. To był człowiek, który zawsze się znajdował w odpowiedniej porze, w odpowiednim miejscu. Kiedy ja byłem samotny, siedziałem sam w domu i nie wiedziałem, co ze sobą począć, to nagle on się zjawiał. On stał się nie tylko moim mentorem, on się stał moim najbliższym przyjacielem to jest bardzo ważne na początku naszej drogi, żebyśmy mieli ludzi, którzy będą nas wspierać, którzy będą nam pomagać, którzy zapłacą czasami cenę, którzy poświęcą swój czas po to, żeby móc wspomóc Ciebie. Całkowicie obcą osobę. Ja podziwiam jego żonę. Większość kobiet by pewnie powiedziała, co ty stary, spędzaj niedzielę ze mną. <gry> Ale jego żona rozumiała, że on to robi w myśl jakiejś idei. Ja to mówię też do Was pod tym kątem, że to nie jest tak, że my potrzebujemy mentora i koniec. My potrzebujemy mentora i potrzebujemy być mentorami. Wiele się mówi dzisiaj o tym przebudzeniu, które idzie do nas. Ludzie krzyczą, wiecie, będzie przebudzenie, będzie przebudzenie. Ale co jeśli przyjdzie do kościoła 100 osób nagle? Czy myślicie, że Bóg naprawdę chce, chce takich rzeczy, żeby ci ludzie teraz byli poranieni, żeby stąd wyskakiwali? Czy Bóg chce najpierw przygotować nas do tego, aby przyjąć tych ludzi? Jak wielu z nas jest poranionych, jak wielu z nas potrzebuje dzisiaj, wiecie, mentoringu. Wyobraźcie sobie, że przychodzą inni ludzie, których zaczynasz nauczać, zaczynasz prowadzić, a sam jesteś zraniony. Przecież to jest kłopot na kłopocie. Myślę, że Bóg jest tego jak najbardziej świadomy. Amen? Wiecie, żyjemy w czasach nowych technologii, dzisiaj mamy wspaniałe rzeczy, możemy korzystać ze wspaniałych nauczań, możemy czytać wiele wspaniałych książek, możemy czytać wiele wspaniałych blogów. Zdecydowana większość z tych rzeczy nie kosztuje nas dzisiaj nic, ale byli ludzie, którzy kiedyś płacili za to ogromną cenę, ogromną cenę finansową, ogromną cenę czasu, jest takie, takie słowo, za wszystko co masz nabywaj mądrości, cenią, a czcią cię otoczą, okryją cię sławą, gdy ją posiądziesz. Włoży ci wieniec wdzięczny na głowę, obdarzysz szczytną koroną. Zgadza się? Wiecie, czasami jest tak, że spotykamy ludzi tylko na chwilę w naszym życiu, którzy przeprowadzą nas tylko przez kawałek, przez tylko przez jedno miejsce. To są tacy ludzie, którzy nie są z nami związani totalnie emocjonalnie. To są najlepsi ludzie dla naszego życia. Dlaczego? Bo oni ci nie będą ściemniać. Oni ci nie będą mówić, Marcin, ale ty pięknie głosisz, ty nic nie musisz zmieniać. To będą ludzie, którzy przyjdą i powiedzą, to i to robisz dobrze. Ale to i to jest do zmiany. Jeżeli chcesz przejść tą drogę, musisz zrobić to, to i to. I wielką pokorą jest to, aby wysłuchać takich ludzi. Wyobrażasz sobie, że przychodzi ktoś do ciebie do domu nawet i mówi ci, jaki ty jesteś beznadziejny. <grym> nie radzisz sobie w relacjami z dziećmi. Nie radzisz sobie w relacji z żoną. Co myślisz o takim człowieku? No wariat. Co mnie będzie nauczył w moim domu? I to wymaga pokory. Bo jeżeli wiem, że ten człowiek ma w... prowadzi wspaniały dom, ma wspaniałą rodzinę, ma wspaniałą żonę, wspaniale się uzupełniają, to do... znaczy dla mnie jedno, że on jest ekspertem, jeżeli chodzi o te sprawy. A eksperta warto wysłuchać. Mentora szukamy też po relacjach. To jest taka nieformalna umowa między tobą, a człowiekiem, do którego chcesz zmierzać. Wiecie, to zobowiązuje na przykład do regularnych spotkań z takim człowiekiem. Ja mam takich ludzi, z którymi mam umowę. Słuchaj, co dwa tygodnie spotykamy się, pijemy kawę i rozmawiamy na temat twojego życia. Mamy jakieś relacje ze sobą. Ja daję prawo temu człowiekowi dostępu do mojego życia, on wie o mnie prawie wszystko i on mnie koryguje, on mi pomaga, on mnie przeprowadza przez te rzeczy. Taka relacja była pomiędzy Mojżeszem i Ozuę, Eliaszem i Elizeuszem, Jezusem i apostołami, Pawłem i Tymotyuszem. To nie jest coś, czego się mamy bać. Wręcz przeciwnie, to jest coś, o co powinniśmy zabiegać. Chodzi w naszym życiu nie tylko o to, abyś znał swój potencjał, ale przede wszystkim o to, abyś wiedział, jak go użyć. Jak wielu z was wie, jaki ma potencjał w swoim życiu? Patrząc na po co po niektórych z was mogę wam powiedzieć, jaki macie potencjał. I co moglibyście robić w swoim życiu? I w czym będziecie ekspertami? Naprawdę są tacy ludzie. Znam tutaj ludzi, którzy powinni być już teraz w tym momencie niesamowitymi prorokami, którzy by tutaj naprawdę w tym miejscu posługi robili niesamowite rzeczy dla nas. Ale ciągle jest coś, co nas blokuje. Ciągle jest coś, co nas trzyma. Jesteśmy żywi, ale jesteśmy ciągle związani. Nie wiemy, nie wiemy jak tego użyć. Co innego znać swój potencjał, a co innego go używać. Wielu z nas zna swój potencjał, wiemy w czym jesteśmy dobrzy, ale próbujemy robić zupełnie inne rzeczy. Albo wiecie, słuchamy ludzi, którzy są niewłaściwi do naszego życia. I dlatego nie znajdujemy się w miejscu naszego powołania, tylko ciągle jesteśmy gdzieś poza. Wiecie, kowal nie pyta dentysty, jak, jak zrobić podkowę. Zgadza się, czy nie? A my czasami tak robimy w naszym życiu. Pytamy nieodpowiednich ludzi, którzy są ekspertami w innych dziedzinach, pytamy ich o coś, co dotyczy naszego życia na teraz w innej dziedzinie. I potem, wiecie, mamy pretensje do wszystkich naokoło, że to nie wychodzi. Jakby dentysta pytał kowala, jak zrobić plombę, Uu. dobrym obrazem jest pieczenie ciasta. Macie dobre składniki, idziesz do sklepu, kupujesz najlepsze składniki, najlepsze jajeczka, jak to tam uważa, ze wsi bądź ze sklepu, wiecie, jak to tam... Masz najlepsze składniki, ale to czy będzie dobre ciasto zależy tylko i wyłącznie od tego, jak to wszystko wymieszasz i czy tego dopilnujesz. Zgadza się? Wiecie, ja bym spalił każde ciasto z najlepszych składników, bo się na tym nie znam, ale mentoring w tym właśnie jest. Tym jest dla nas mentor, on potrafi wyciągnąć twoje mocne, dobre strony i tak tym wszystkim zamieszać, zakręcić, abyś stał w lepszym miejscu. Dlatego nie bój się dopuszczać takich ludzi do swojego życia. Nie myśl ciągle, że ty jesteś panem swojego życia. Wiecie, i teraz sobie myślisz, że to dobre jest dla młodych, to dobre jest, wiecie, dlatego ja jestem już stary, ja się do niczego nie nadaję, ja już swoje przeżyłem, ja swoje zrobiłem. Mnie tutaj zawsze motywuje historia pewnego pastora z Polski. Wiecie, gość jest fenomenalny. On w wieku chyba tam 50 lat, prowadząc taki mały kościółek w dużym mieście, stanął w takim miejscu, że stwierdził, to koniec. Nie ma sensu nic już dalej robić. Czasami opadasz z sił, już ci już, już się nie chce, ciągle coś robisz, a ludzi nie ma, ciągle coś robisz, a nic się nie dzieje, ciągle coś robisz, a, a nie wychodzi. I on już był w takim momencie frustracji i powiedział ostatnią rzecz. Mówi, jadę teraz do Anglii na konferencję i to jest ostatnia rzecz, którą zrobię. Jeżeli to nie wypali, to nie robię już nic więcej. I ten pastor pojechał na tą konferencję i na tej konferencji spotkał ludzi. Spotkał innych pastorów, opowiedział swoją historię, wszedł pod autorytet jednego z nich. Mijają dwa, 3 lata, a ten pastor prowadzi teraz jeden z największych kościołów w Polsce. Dlaczego? Nigdy nie jest za późno na to, żebyś coś zmienił. Wiecie, on zmienił totalnie wszystko, ale dzięki temu dzisiaj jest w miejscu, w jakim jest. I ty też możesz zmienić. Nieważne, gdzie jesteś, nieważne, w jakim miejscu się znajdujesz. Są ludzie, którzy chcą cię przeprowadzić, są ludzie, którzy chcą ci pomóc. Ktoś kiedyś mówił, to Bartek chyba mówił z kościoła, kierunek. To mi się przypomniało, tak, w Janowicach to usłyszałem, że, tf, że ich sufit jest naszą podłogą, tak? Wiecie, na początku wydawało mi się, u, ale pokora. <śmiech> ale dobry mentor, ludzie, którzy chcą, chcą twojego szczęścia, wprowadzą cię właśnie w miejsce takie, że ty będziesz mógł na nich skakać. Oni będą twoją trampoliną dzięki nim wybijesz się wyżej niż oni. I wiecie, co jest najlepsze? Że ci ludzie się będą cieszyć z twojego sukcesu. Oni się będą cieszyć z tego, że ty jesteś w miejscu, w którym jesteś. Pomimo tego nie będą ci zazdrościć. Nie będą ci obgadywać, nie będą mówić, że o, bo ty to pewnie na lewo jakoś zrobiłeś. Oni się będą cieszyć z twojego sukcesu. I dlatego dzisiaj wiem, że to wcale nie jest złe. Mentoring jest drogą na skróty, gdyż nie wszystkie błędy musisz popełniać sam. Uczysz się na ich błędach. A nawet jeżeli popełnisz swoje, to oni pomogą ci obrócić je na twoją korzyść. Co jeszcze zrobi dla Ciebie mentor? Po pierwsze nauczyć się, żeby zrobić sobie przerwę. My jako ludzie musimy nauczyć się odpoczywać. Ciągle biegniemy. Potrzebujemy przerwy i potrzebujemy cieszyć się z sukcesów, które już osiągnęliśmy. To zawsze Paweł Godawa fajnie o tym mówił. Mówił, wszystko czego w życiu nie szanujesz, utracisz. Przyjaźń, relacje, zdrowie, wszystko czego nie szanujesz, utracisz. A dlaczego nie szanujemy? Bo przestajemy cieszyć się z małych rzeczy. Bo przechodzimy obok małych rzeczy. Ciągle jesteśmy zapatrzeni tylko i wyłącznie na górę. I mentor pozwoli ci przysiąść i cieszyć się z tego, co już osiągnąłeś. Wszystko, czego nie szanujesz, utracisz. Przyjaźń, zdrowie, pieniądze. Kiedy szanujemy, doceniamy to, co udało nam się osiągnąć, mamy siły na wielkie kolejne sukcesy. Po drugie, mentor nie pozwoli zatrzymać ci się w połowie drogi. Czasami się frustrujemy, czasami coś nam nie wychodzi. Nie zawsze jest po naszej myśli i on jest po to, żeby ci powiedzieć, pomimo wszystko jedziesz dalej. Trudności to promocja w przebraniu. Wiara rozwija się, stykając się z oporem. My nie lubimy oporu. Chcemy być ludźmi wielkiej wiary, ale nie lubimy oporu. Nie lubimy, jak coś jest pod górę. Wolelibyśmy na skróty szybciej. Chcemy dokonywać wielkich rzeczy, chcemy chodzić w wielkim, wielkim namaszczeniu, ale jak tylko natniemy na opór, poddajemy się. I ludzie, którzy... Będą twoim mentorem, oni ci będą kopać i będą mówić iść do przodu. Po trzecie mentor pomoże ci zrozumieć zarówno to, że warto zapłacić, jak i to, jakiej ceny nie musisz płacić. I tutaj znowu Paweł Godawa. Fenomen, jeśli chodzi o to. Dwa dni podróży do Stanów Zjednoczonych tylko po to, żeby godzinę spędzić z jakimś człowiekiem. Dwa dni podróży po to, żeby godzinę z kimś spędzić. Ja pamiętam, jak moja żona zawsze mnie kopała i mówi, co ty? Po co my będziemy jechać tyle kilometrów, żeby przez pół godziny posiedzieć i pogadać z jakimś pastorem? Dzisiaj już rozumiem dlaczego, tak? Amen. Bo czasami ta godzina ma wpływ na resztę twojego życia. Teraz rozmawiałem we wtorek z pewnym człowiekiem z Polski, też pastorem, który powiedział, Marcin, słuchaj, jestem w swoim życiu już w takim momencie, że w Polsce już nie mam do kogo mierzyć. I naprawdę tak jest. Nie mam już do kogo mierzyć w Polsce. I w pewnym momencie stwierdził, mówi, jadę do Reading, jadę do Stanów Zjednoczonych, do kościoła Billa Johnsona, do Bethel, jadę z całą swoją rodziną, ponieważ chcę czegoś więcej. I wiecie, on pojechał do tego Bethel, wielu z nas się dzisiaj wydaje, że no gdzie ja będę jeździł, po Angliach, Amerykach, wiecie, to nie są już teraz duże pieniądze, dzisiaj naprawdę to nie są wielkie koszty. Nie poniesiesz wielkich kosztów. Do Stanów Zjednoczonych wczoraj kolega mówił, za 1400 złotych dwie strony możesz polecieć. To jest, wiecie, rok odkładania i jedziesz i spotykasz człowieka, którego chcesz spotkać. Poleciał do tych Stanów Zjednoczonych, powiedział, że wszedł do tego kościoła Betel i mówi, byłem w wielu miejscach w Polsce i na świecie, ale takiej Bożej obecności nie spotkałem nigdzie. Tam jak wchodzisz, to jest gęsto od Bożej obecności. I wiecie, co jest najlepsze? Że on tam spotkał ludzi, ma już kogoś tam nad sobą, Podszedł pod jakiś autorytet. Dlaczego? Bo jest mądry. To jest mądrość. Wiecie, przyjechał do Polski i teraz jak z nim rozmawiam, to jest całkowicie inny gość. On mówi, Marcin, słuchaj, moje głoszenie się zmieniło. Ja mówię, myślę, że mówię ciągle te same kazania, a ludzie płaczą, zmieniają się. Coś się stało, coś się wydarzyło. Czasami godzina ma ogromny wpływ na twoje życie. Wielu ludzi dostrzega laury, ale nie widzi potu. Wielu z nas widzi ludzi już na samym szczycie. Ja nie mówię tylko o kościele, ja mówię o biznesie, ja mówię o telewizji, mówię o innych rzeczach, o sportowcach. My widzimy już tylko ten wierzchołek, a to jest bardzo dużo, dużo potu i tego nie widzimy. I w czasie, wiecie, kiedy ci ludzie trenują, to nie mają, nie słyszą fanfar, nie słyszą oklasków. Zgadza się? To dopiero jest później. Sukces wymaga ceny, jaką jest dyscyplina a pewnego dnia dyscyplina przyrodzi się w satysfakcję. Ja pamiętam, jak Tymek miał opór do tego, żeby chodzić na treningi piłki nożnej. Jak go wysyłaliśmy na pierwszy trening, to on nie chciał iść. Powiedział, ja nigdzie nie idę. A wiecie, nie dlatego, że nie kochał grać w piłkę nożną, ale dlatego, że się bał. Że się bał, kogo tam spotka, bał się innych ludzi, bał się tego, że może trener źle zareaguje. Ale jak poszedł raz, był konsekwentny, zaczął chodzić kolejny i kolejny i kolejny i kolejny, kolejny, kolejny i dzisiaj biegnie na trening. Dzisiaj czeka dnia, żeby iść na trening. I tak samo jest w naszym życiu. Jak masz dyscyplinę, jak jesteś konsekwentny, to w pewnym momencie rzeczy, które dzisiaj sprawiają ci trudność, będą ci sprawiały radość. Ostatnia rzecz. Mentor rozpoznaje twój potencjał i wzbudza w tobie nadzieję na jego osiągnięcie. Szczególnie na początku będzie w ciebie wierzył bardziej niż ty sam. I to jest mega ważne. Jeśli chcesz być kiedyś mentorem, to musisz uwierzyć w ludzi bardziej niż oni sami w siebie wierzą. On zawsze pomoże Ci rozpoznać Twoje silne strony i wskaże możliwości do ich wykorzystania. Może być pomostem i skontaktuje Cię z ludźmi, dzięki tym, którym Twój potencjał będzie miał szansę realizacji. Dla mnie takim człowiekiem zawsze jest Jarek Wasilewski. Wiecie, to jest człowiek, który jak tylko ma jakiegoś gościa haj, to zawsze, zawsze do mnie dzwoni i mówi Marcin, szykuj się, bo rano jedziemy na śniadanie. Wiecie, to jest fenomenalne, to jest wspaniałe, bo dzięki temu ja się mogę rozwijać. My potrzebujemy mieć takich ludzi. Nie tylko wiecie, że przyjeżdża gość haj, idę z nim na kolację i zostawiam go tylko dla siebie. Chcę rozwijać ludzi, którzy są wokół mnie, dlatego to robię. Spytasz mnie, jak znaleźć mentora? Andrzej Burzyński odpowiedział jednym zdaniem. Gdy uczeń jest gotowy, nauczyciel się znajdzie. Jak ty będziesz gotowy, jak ty będziesz otwarty na to, żeby przyjmować naukę od innych ludzi, to nauczyciel się znajdzie. I być może nie spodziewasz się, że to będzie ta osoba. Być może będzie to ktoś całkiem Tobie obcy. Być może ktoś będzie taki, kto nigdy byś się nie spodziewał, że w danej dziedzinie może Ci tego, czegoś nauczyć. Ale jeśli Twoje serce będzie otwarte, jeśli Ty będziesz otwarty, to nauczyciel Cię znajdzie. Pomimo tego, w jakim jesteś wieku. Pomimo tego, gdzie, w jakim miejscu jesteś. Amen? Amen. Niech Was Pan Bóg błogosławi.